Nowiny czy Coś mnie zmyliła ta sygnałówka, bo jakaś jest inna. No, Wychodzi czy... dziewiąty tydzień. No właśnie, czekaj nowiny, którego dziewiątego tygodnia 2016 roku. Bo one się tak, takie jakiś krótkie wybrałem dzisiaj, bo nie mogłem znaleźć tej starej sygnałówki i tak jakoś na szybko znalazłem. 34 sekundy całość. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Cześć Marku. Witam, cześć. No miał dotrzeć do nas jeszcze Michał Buczyński, ale, ale chyba gdzieś szuka mikrofonu, bo tak napisał, to jest ostatnia jego, ostatnia jego informacja. Wojtkowi się nie udało dotrzeć. No i Natalia też mówi, że nie dzisiaj. I mamy kilka takich tematów, o których niewiele możemy powiedzieć. No, no, ale jest, jest o czym mówić. Przede wszystkim konferencja Wikimedia Polska w tym roku. Zgłaszamy w tej chwili propozycję miejsca tej konferencji. To jest taka coroczna konferencja z wykładami, która odbywa się gdzieś w którymś mieście Polski. No i tam zjeżdżają się członkowie stowarzyszenia i wikipedyści i też różnie ludzie, którzy są chętni do tego, żeby dołączyć, uczestniczyć w, w takiej konferencji. To znaczy do tej pory były to miasta, ale takiego wymogu nie ma. No nie ma. Można to zorganizować zupełnie gdzieś indziej, prawda? To chyba rzeczywiście może być gdzie indziej. No ale, ale jednak wygodniej jest dojechać do jakiegoś miasta. No trudno jest tam gdzieś... Na wieś e, trafiać e, z takim tematem i trudniej i dojechać, i, i trudniej potem wrócić, e, i dłużej to trwa przez to. Tak, ale mam na myśli, że ten nasz zjazd e, zimowy. Uh -huh. No właśnie. Nie jestem mhm. pewien, czy to było miasto, aby do końca, bo siedzieliśmy w zasadzie cały czas w hotelu, więc w sumie, jak jest hotel, do którego w miarę można jakoś sensownie dojechać, to okolica jest średnio istotna. No, no niby tak, rzeczywiście. No, na razie czekamy na zgłoszenia chętnych do organizacji tej konferencji. Jest już jedno zgłoszenie. Bydgoszcz. I Bydgoszcz tutaj już podała, że to może być Hotel Słoneczny Młyn. Już tutaj są wpisy. Link oczywiście do tej konferencji i do strony konferencji jest w dzisiejszych notatkach na stronie nowiny.podcasty.info programu jeszcze nie ma, uczestnicy jeszcze się chyba też nie zapisują, ale już nie, można. Ale jest data tylko, 3-5 czerwca 2016. Mhm. I tutaj właśnie to jest oczywiście wiki, więc można tutaj składać strona naszego stowarzyszenia oparta na wiki, można składać propozycje yy, takiego miejsca, w którym mogłaby się odbyć konferencja. Tutaj są podane wymagania będzie na około 100 osób, właśnie 3-5 czerwca, no i... I dobre Wi-Fi. I dobre Wi-Fi, to znaczy dobry, dobry internet, bo Wi-Fi to mamy ze sobą ewentualnie, prawda, zawsze można podłączyć jakiś router i... i, i no i wtedy mamy internet, ale, ale jednak na miejscu musi być internet. Tak, i musi być dużo gniazdek, nie wiem, czy tu są wypisane gniazdka, co chyba będę musiał potem dopisać, na razie mamy Bydgoszcz zgłoszony. Bydgoszcz nam się zgłosił i Bydgoszcz mówi, że to jest do zrobienia za prawie 70 tysięcy. Ale Bydgoszcz to chyba też jest kobietą. Nie? Bydgoszcz to się chyba zgłosiła. To jest ten Bydgoszcz, się obawiam. Nie, chyba by ta Bydgoszcz. Ta Bydgoszcz, okej, okay, nie upieram się. No właśnie tak, w ten sposób przeszliśmy płynnie do kolejnego tematu. Wikipedia jest, też jest kobietą. To jest akcja, która polega na tym, że przez cały marzec będziemy poszerzać zawartość Wikipedii o biogramy encyklopedycznych kobiet. No to właśnie to jest marzec w marcu, 8 marca, jeśli ktoś nie wie, no to przypada Dzień Kobiet i dlatego cały marzec jest ogarnięty taką akcją. No i jest akcja, która jest właśnie pod nazwą Wikipedia też jest kobietą i zapraszamy do udziału. Link na stronie notatek do dzisiejszej audycji. Oczywiście jest tutaj kalendarz Google, jest, są wpisane propozycje artykułów do napisania. Są i Są brakujące właśnie z podziałem na dziedziny, tak? o malarkach, o Aktorkach. lekarkach, mhm. o żołnierkach mnie ta forma trochę dziwi, ale to jest głębszy temat, więc może zostawmy. No właśnie. O, I Coś jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj na tej stronie Wikipedia, dwukropek Wikipedia też jest kobietą, można się doczytać, że u nas to jest tylko ten Dzień Kobiet, a w niektórych krajach jest w ogóle poświęcony miesiąc kobiecej historii, więc to mhm. też w ramach przyczyn tej akcji. No właśnie, a jakby było o ministrach, to bo, bo żeńska odmiana to ministra chyba, prawda? Nie wiem, nigdy w tych odmianach jakoś nie miałem wyczucia, powiem... Y Zostawiam, bo nie wiem, a bydgosz ma szacę, że też jest kobietą. No właśnie. Tak Wikisłownik twierdzi. w mhm. ramach re reklamy siostrzanych. No właśnie, o tych siostrzanych ciągle zapominamy, ale powiem ci, że dzisiaj spotkaliśmy się w studiu w Młodzieżowym Domu Kultury w siedem osób bodajże, już nawet nie policzyłem ale w każdym razie w zespole, który będzie pracował nad kolejną pozycją z wiki źródeł zresztą pozycja zgłoszona w, też w konkursie znaczy w konkursie poprosiliśmy po prostu wiki skrybów którzy przepisują książki żeby zastanowili się którą chcieliby żebyśmy przeczytali w studiu aktorskiej interpretacji literatury no i jedna z tych pozycji to jest właśnie Ovidiusz, sztuka kochania no i dzisiaj spotkało się sporo osób, które zainteresowane są tym tematem. Już coś nagrane jest? Już można posłuchać? Nie można posłuchać, bo to było takie pierwsze nasze spotkanie, gdzie omawialiśmy w ogóle no, całą wizję całości, jak ma być ujęta. I na razie, na razie tylko tyle nagrań. To było takie pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie po prostu już z podziałem na na jakieś tam zasugerowane role. Dopiero później będzie taki podział szczegółowy. No to jest sporo pracy z tym. Tekst jest dosyć długi, ale bardzo przyjemny i, i na pewno będzie nam się to do, dobrze z tym pracować. Już widać, że atmosfera jest fantastyczna w studiu i, i bardzo, bardzo przyjemny temat. I, i świetnie napisany, bo to jest przekład Ace Monda, nie pamiętam w tej chwili imienia, ale w każdym razie przekład się nie zestarzał, bo sporo jest takich przekładów Boja żeleńskiego na przykład, które no dzisiaj są nie do, nie do zrozumienia w większości, jakieś tam są takie bardzo archaizmy nieprzyjemne, a tutaj właśnie tego nie ma i to jest, to jest naprawdę wielka zaleta tego tłumaczenia. Myślę, że będzie się fantastycznie tego słuchać, jak już będzie nagrane. Zwłaszcza, że właśnie to będziemy nagrywać na, nie na dwójkę aktorów, nie na trójkę aktorów, tylko bodaj, że będzie pięciu, pięcioro aktorów, którzy będą to czytać i kobiety, i mężczyźni. Także to będzie naprawdę bardzo ciekawie. Mimo, że w tym poemacie nie ma podziału na role męskie i żeńskie czy znaczy no. właśnie o to chciałem zapytać, no. czy te pięć osób będziesz tak czytać, że po prostu kapityny jakoś na przemian, bo nie znam struktury tego utworu. Czy mhm. także każda jakaś część w jakiś sposób logicznie będzie odpowiadała danej osobie? No właśnie to, to jest ciekawy temat. Nasz reżyser, czyli Adrian Wiśniewski się nad tym głowił już od kilku miesięcy, jak to zrobić i, i czy to po prostu akapitami, czy jakimiś częściami. No ale jak się wgłębił w ten tekst, no to okazało się, że można tutaj prowadzić rodzaj dialogu, czyli y, powiedzmy jeden wiersz, y, jeden akapit czyta jeden aktor, potem ktoś odpowiada jak gdyby, czytając dalej ten sam tekst. I z tego się robi coś bardzo, bardzo ciekawego. Myślę, że to naprawdę będzie, y, będzie coś, coś bardzo fajnego, no kwestia jeszcze tylko właśnie, ponieważ jeszcze nie wiedzieliśmy, jak duży będzie zespół, to jeszcze projektu nie napisaliśmy do, do stowarzyszenia, ale myślę, że w ciągu tygodnia to się już wyjaśni, no i, i też planujemy, żeby troszeczkę przyspieszyć, bo ostatni projekt z Baczyńskim nam się bardzo, bardzo rozciągnął w czasie. Temat był zdecydowanie bardziej trudny, dużo bardziej skomplikowany i taki merytorycznie no, trudny, a tutaj myślę, że no, tak planujemy, żeby po miesiącu mieć już materiał, który będzie potem można montować i, i zrobić już gotowe wydanie. No, ale... Bardzo się cieszę. Rozumiem, że wszystko oczywiście na wolnej licencji, to zależy od finansowania, właśnie czy uzyskamy finansowanie Aha. od stowarzyszenia, czy nie. No będziemy składać projekt prawdopodobnie na przyszłe, na przyszłe posiedzenie zarządu, czyli nie w tym tygodniu, tylko w następnym. No, jeszcze trzeba ten projekt cały opisać, wpisać wszystkie kwoty, które tam są potrzebne. Nie wiem, czy to się uda, czy się nie uda. No, zobaczymy. No, będziemy rozmawiać o tym z zarządem na pewno. No, ja tak, mam że... bardzo nadzieję, że się uda. Można powiedzieć, że, znaczy, możesz powiedzieć, że jako członek stowarzyszenia jestem za. <laughs> no to zapraszam cię na spotkanie. Jak będzie dyskutowany ten temat, to taki głos nam się bardzo przyda, oczywiście. No właśnie, ale jeszcze jeden temat nam został już chyba tylko, o którym obaj nie za bardzo możemy cokolwiek powiedzieć, prawda? Bo to jest CEE Spring, czyli Central Europe i nie wiem co dalej. No... Wikimedia CEE, Spring, pełna. no mamy stronę otwartą yy, i tutaj wszędzie są same skróty. Nie ma, nigdzie, nie ma nigdzie pełnej nazwy tej akcji. Dla mnie zawsze takie akcje, yy, które nie są polskojęzyczne. no po prostu są niedostępne zupełnie. Nie znaczy chcemy... nawet jak są polskojęzyczne i są y, wszędzie skróty, ostatnio też ktoś mnie złapał na tym, że o czymś mówiłem. I używałeś y, skrótów. I używałem skrótów, które w środowisku są standardowo znane, To akurat nie było na temat y, wikimediów, ale chodziło o te skróty, tak, i ktoś mnie pyta, a co to jest? Ja się tak zastanowiłem przez chwilę, czy ja sam pamiętam, co się pod tym skrótem kryje. Więc tak, ze skrótami trzeba ostrożnie zwłaszcza, że to nie kosztuje, prawda, te skróty nie są po to, żeby mniej papieru wydrukować, tak jak stare encyklopedie papierowe były drukowane i tam było mnóstwo skrótów i była w ogóle indeks tych skrótów na samym początku, żeby wiadomo było, co, jaki skrót oznacza. No w tej chwili w tej formie elektronicznej to nie jest żaden problem. No i chyba zresztą jest taka zasada, że jeśli w, na jakiejś stronie po raz pierwszy pada skrót, pada no, znaczy pada ta nazwa, no to ona powinna być w całości, a dopiero później w tekście się używa skrótów, jeśli w ogóle, prawda? No tak by się przydało. Czytam ze strony um, akcji Wikipedia, dwukropek CEE -E Spring, e, że chodzi o państwa identyfikujące się jako środkowo- i wschodnioeuropejskie, tak? o artykuły na temat a, czyli Eastern Europe, czyli Wikimedia to ma sens. Central Eastern Europe. Mhm. czyli Wikimedia, centralna i, centralna i środkowa Europa. No tak, to chodzi o państwa. Byli nasi już wysłannicy na takiej akcji w zeszłym roku. Opowiadaliśmy o tym w audycji, spotkaliśmy się. No Dzisiaj właśnie nie udało się dotrzeć osobom, które się wybierają, albo które więcej coś wiedzą na ten temat, dlatego odsyłamy tylko do tej strony, która jest w dodatku z zeszłego roku właśnie, bo jest 2015. Znaczy po polsku jest z zeszłego roku. Tak, a z tego roku chyba jest już, ale nie ma. Z tego roku jest fanpage na Facebooku. No właśnie. No dobrze, no to chyba wszystkie tematy. Chyba, że coś jeszcze masz, Marku, bo tutaj w notatkach nie, widzę, że to jest. Wszystko. Nic więcej nie wiem. No, także leniwie troszeczkę nam ta, ta, ta końcówka zimy mija w Wikipedii. Chociaż fajnie byłoby się dowiedzieć, co tam słychać w, w, w, no, w fundacji, prawda? Bo tam się dużo działo ostatnio w audycji poprzedniej rozmawialiśmy tak, zdaje o tym. się, że Szymon, nie wiem, czy Szymon ten tekst już napisał, czy dopiero ma zamiar napisać na temat tego, co tam się dzieje. No Ostatnie zdaje się, że jakaś dymisja ten... była. To może zostawmy, no jak Szymon przyjdzie, to nam opowie dokładnie ze szczegółami, bo to on zdaje się jest tam głębiej w temacie, wie, no wie co się dzieje. Mm -hmm, mm -hmm. E, dobrze, no to wszystko w takim razie. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj krótka audycja, jakieś 14 minut w tej chwili mam tutaj na liczniku. No ale jak jest mało tematów, to jest i krótka audycja. To dziękuję Ci. Był ze mną Marek Mazurkiewicz. Dziękuję Ci, Marku. Dzięki, do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski i do usłyszenia za tydzień.